Na moją korzyść? Zapytał obcesowo, opierając pięści na biodrach. Tak, masz naszą permisję. Zdziwił się, tak szybką i przychylną mu odpowiedzią. Postanowił iść za ciosem. Więc na czym polega wspomniany przez ciebie test? Wybacz, Sargiorze, ale przerwałeś mi podróż do bardzo ważnego miejsca. Starość ma swoje zalety, ale ma też wady. Jeśli mam okazję, korzystam z szansy na oczyszczenie swojego organizmu. Jeśli ją przegapię, następna może nadejść bardzo późno, co ma wysoce zły wpływ na moje samopoczucie. Sargior zrozumiał aluzję. Oddalił się i przysiadł obok kapliczki, przy której modlił się nowicjusz. Chyba nawet ten sam, co ostatnio. Po zaskakująco długim czasie wrócił Marsim. Jego facjaty rozpromieniał uśmiech, który zwielokrotnił ilość zmarszczek na twarzy. Sargior zdziwił się, że tak prosta rzecz może tak cieszyć. – O czym dyskutowaliśmy? – zaczął Mag. O łzie awoche. I o tym, czy mam szansę wejść w jej posiadanie. Racja, racja, przytaknął staruszek. Uza Awoche, potężny eliksir, o szerokim, bardzo szerokim zastosowaniu. Tylko my, magowie ognia, znamy tajemnicę jego przyrządzania. Świat zdziwiłby się, gdyby wiedział, jak łatwo jest go stworzyć. Ale na szczęście dla świata wiedza ta jest dostępna tylko nielicznym. Musisz wiedzieć, podjął po krótkiej pauzie Mak, że wielu podróżników prosi zakon o łzę a wochę. Ale nie każdy ma zamiar wykorzystać eliksir do zbożnych celów. Pokuszę się o stwierdzenie, że tylko garstka kieruje się pobudkami altruistycznymi. Dlatego też stosujemy ostrą selekcję. Najpierw bezpośredni kontakt z magami ognia najczęściej w postaci wykonywanych wspólnie prostych zadań. Prostych? Zdziwił się Sargior. Nasza sprawa była ewenementem i była nie do przewidzenia, tłumaczył starzec. Ale podczas wspólnych wypraw mak ma okazję poznać człowieka i ocenić jego charakter, a dzięki temu można wiele się dowiedzieć a jeszcze więcej domyśleć. Mam przez to rozumieć, że ty i Dekart przeniknęliście na wskroś mój umysł? Ironia nie jest wskazana, szczególnie w rozmowie z osobą starszą. Odgryzł się Marsim. Ale masz nieco racji. Ani Dekart, ani ja nie widzimy przeciwwskazań by dać ci łzę awochę. Powiem więcej, mój uczeń spodziewał się, że prędzej czy później poprosisz o nią i nie może się doczekać, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystasz nasz eliksir. Sargior poczuł lekkie ukłucie wyrzutu sumienia. Na czym więc polega test? zapytał pośpiesznie. By pozbyć się kłopotliwych myśli Człowiek, jak wiadomo, bywa omylny Ale a woche? Nigdy Dlatego zdajemy się także na jego osąd Sargier przełknął głośno ślinę Jeśli taka jest twoja wola Kontynuował starzec Wprowadzę cię teraz do klasztoru jest to miejsce silnie naznaczone przez awoche. dlatego też to właśnie tutaj wzniesiono budynek zakonu. Przejdziesz przez portal, skierujesz się do pierwszej po lewej stronie wnęki, podjął po chwili Marsim i weźmiesz eliksir. Tak po prostu? Upewnił się Sargior. Po prostu. W tym czasie awoche na wskroś przeniknie twój umysł. Mak zniżył złowieszczo głos i oceni twoje intencje. Tak, nie przesłyszałeś się. Intencje. Jeśli sięgniesz po łzę awoche w celu odbiegającym od praw moralnych i dobrych obyczajów, to cóż, lepiej dla ciebie, żebyś już teraz się wycofał. Sargior się zawahał. Takiego obrotu sprawy w zupełności się nie spodziewał. Marsim zauważył jego niepewność. Sargior spostrzegł, że starzec bacznie mu się przygląda. Postanowił nie dawać mu powodów do podejrzeń. Moją wolą jest, byś zaprowadził mnie do miejsca, gdzie przechowujecie eliksir. Nie mam nic do ukrycia ani przed zakonem, ani przed Waszym Bogiem. Chodź za mną, rzekł z zadowoleniem Mac i zatarł ręce. Wnętrze klasztoru spowijał półmrok. Wprawione w szerokie okna witraże, Barwiły światło na pomarańcz, czerwień i purpurę. W powietrzu unosił się gryzący w oczy dym, pochodzący z płonącego na ołtarzu ognia. Ołtarz położony w centrum, otoczony był przez rząd ław. Poza tym w klasztorze nie znajdował się żaden inny mebel ani ozdobnik. Nie licząc gigantycznych kariatyt, oraz czterech gobelinów po jednym na każdej ścianie. Gobeliny przedstawiały ludzi, wszelkich humanoidów oraz zwierzęta magiczne i zwykłe. Wszystkie te stworzenia oddawały cześć świętemu ogniu. Budynek miał kształt idealnego kwadratu, a w każdym jego rogu znajdowała się mała salka. Sargior stanął w progu, i zląkł się kariatydy, gdyż czerwone światło padało na nią w taki sposób, że wydawało się, iż ogromna kamienna postać płacze krwawymi łzami, ściekającymi po obu jej policzkach. Po chwili skierował kroki do salki, która znajdowała się po jego lewej stronie. Szedł szybko i nerwowo. W malutkim pomieszczeniu stały naprzeciw siebie dwa krótkie rzędy zbroi. Każda z nich miała dodatkowo sulicę lub partyzanę. Przy przeciwległej do wejścia ścianie znajdował się wąski piedestalik, obok którego paliły się dwa kaganki. Nad nim wisiał gobelin, przedstawiający spersonalizowanego na potrzeby ludu awochę. Na piedestale umieszczona była szkarłatna poduszka, a na niej Sargier dostrzegł mieniący się flakonik. Postąpił krok, tym razem powoli. Zezował z ukosa na mieniące się złotem zbroje, oświetlane jedynie przez dwa skromne kaganki. Zerkał też na gobelin. Salka napawała go niepewnością i dziwnego rodzaju niepokojem. Nie mam się czego bać. Pocieszał sam siebie i powoli szedł w kierunku piedestału. Przecież ta bajka o sądującym mózg bóstwie to na pewno nieprawda. Podpucha, mająca na celu odstraszyć zbójów i niegodziwców. A nawet... – szepnął po chwili. – Jeśli to nie bajka, to moje intencje są czyste i w najmniejszym stopniu nie zasługują na potępienie. Przecież ja pragnę jedynie wrócić do domu. Po nic innego mi ten eliksir. Chcę tylko znów zobaczyć mamę i tatę. Chcę mieć znów swoje ciało, chcę chodzić do gimnazjum, chcę nawet dostać pałę z tej durnej kartkówki z matmy. Nie spostrzegł, kiedy jego dłoń chwyciła chłodne szkło flakoniku. Uniósł eliksir, potrząsnął nim i schował do sakwy. Odwrócił się na pięcie i ruszył do wyjścia. Przed portalem czekał na niego zgarbiony, podpierający się kosturem Marsim. Mam rozumieć, że jeśli po drodze szlak mnie nie trafił, mogę odejść z łzą a wochę? rzekł Sargior, widząc pytające spojrzenie maga. Dokładnie, pokiwał głową. I choć mam wielką ochotę spytać cię o twoje zamiary względem łzy, nie zrobię tego. Może to i lepiej. Odparł Sargior. Dla nas obu. Rozdział dwudziesty siódmy. Nikt nie powstrzymywał go przed opuszczeniem zakonu magów ognia. Nawet ciekawski pendar. Może dlatego, że w oczach Sargiora błyszczało coś niepokojącego i odpychającego? Wnet znalazł się za bramą. Oddalił się w stronę lasu. A gdy znalazł się za linią drzew, podskoczył z radości. Przewrócił się na ziemię, przeturlał kilka razy i podniósł na nogi. Sięgnął do sakwy i wyciągnął swą zdobycz. Sprawcę całego zamieszania. Uze a woche. Fiolka istotnie miała kształt łzy, natomiast eliksir był przeźroczysty niczym czysta woda. Nie mogąc uwierzyć, że dzięki odwadze, stanowczości i wytrwałości wykonał zadanie żylona w tak krótkim czasie, ruszył w kierunku wieży. W pierwszym momencie chciał użyć kamienia teleportacyjnego, ale teraz, gdy od powrotu do domu dzieliło go tak niewiele, obmierzły mu świat. Nagle nabrał nowych kolorów. Ptaki pięknie śpiewały, trawa się zieleniła, drzewa przyjemnie szumiały, słońce delikatnie i przyjemnie muskało skórę, nawet powietrze było cudnie świeże i rześkie. Sargior nabrał ochoty na powrót do Waren. I pożegnanie się, choćby z solinem i kenabem, nie pogardziłby także łykiem marcowego. Uświadomił sobie również, że podczas całej bytności w gospodzie ani razu nie posmakował specjału karczmarza, wypiekanego w ogromnym piecu. Jednak po namyśle stwierdził, że jest to zbyt ryzykowne. Jego sympatia do miasta, Przegrała z obawą przed ścigającym go zabójcą. Mężczyzna idąc na kompromis między potrzebą pożegnania się z obcym światem, a pragnieniem co rychlejszego udania się do wieży Żilona, postanowił ruszyć do Czarnego Maga. Na piechotę. Jak wskazywała pognieciona i sfatygowana mapka, idąc przez las wciąż na wschód, trafi do wieży. Sargior Wziął głęboki oddech, uśmiechnął się sam do siebie i ruszył. Nie pożałował swej decyzji. Do czasu. Po drodze cieszył oko dziką i piękną przyrodą. Wiedział, że w swoim prawdziwym świecie, gdzie ludzie już dawno zapomnieli, czym jest zieleń, nie będzie miał okazji. Do tak bezpośredniego kontaktu z naturą. Szedł więc i cieszył oczy widokami. A świat, jakby wiedząc, że Sargior wnet go opuści, dogadzał mu jak mógł. Z krzaków pomachał mu uszami szarak. Dalej natknął się na pyszne jagody, wielkości główki, pineski. Znalazł też borówki, nie mniejsze od jagód. Sargior dostrzegł w oddali sarnę. Zdziwił się, że tak niewinne stworzenie zdołało przeżyć w świecie pełnym jadowitych i agresywnych bestii. Czuł się zrelaksowany. Całe napięcie, jakie przez kilka ostatnich dni szarpało jego nerwy, ulotniło się i pozostało po nim jedynie niemiłe wspomnienie. Gdy wszedł na niewielki pagórek, Dostrzegł wybijającą się ponad drzewa wieżę żilona. Dziarsko ruszył w jej kierunku. Szedł całkowicie bez trosko, pogwizdywał z lekka. Był to błąd. Gdy wszedł na niewielką polankę oznaczającą się w lesie niczym tonsura na głowie mnicha, usłyszał świst. Nie zdążył nawet zlokalizować źródła hałasu. W prawym biodrze poczuł ból, który promieniował na całą dolną część ciała. Spuścił wzrok i zobaczył sterczącą z jego ciała małą brzechwę. Sargior przyklęknął na prawe kolano, starając się nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Lewą ręką chwycił strzałę. Nie radzę, usłyszał. Podniósł wzrok i zamarł. Przed nim stał łysy mężczyzna, ten sam, który zaatakował go w mieście. Nim zdążysz cokolwiek zrobić, następną strzałę pośle między twoje kaprawe oczy. Na dowód swych słów potrząsnął lekko arbaletem który był tak mały, że można go było trzymać w jednej ręce. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego nie ustrzeliłem cię jak dziką gęś już za pierwszym strzałem, rzekł po chwili, a stalowe oczy rozbłysły nieprzyjemnym błyskiem. Powód jest prosty. Ciekawość. Mam do ciebie kilka pytań a ty chwacko udzielisz mi na nie odpowiedzi. Adrenalina uderzyła Sargiorowi do głowy. Paraliżujący ból, krew barwiąca jego spodnie, poczucie bezsilności, a nader wszystko fakt, że zamiast bezpiecznie teleportować się do wieży, sam wystawił się na atak, sprawiły, że wpadł w furię. Na czyje zlecenie działasz? Kto mieszka w wieży? Do której zmierzasz? Co łączy cię z zakonem ognia, z którego właśnie wracasz? Spierdalaj! Co? Odpierdol się! Krzyknął w szale Sargior. Nie lubię, jak ktoś używa słów, których nie rozumiem, rzekł chłodno zabójca. Pozwól, że nieco ułatwię ci zadanie. Ja będę snuł domysły? a ty jedynie potwierdzisz lub zaprzeczysz. Wynajął cię nekromanta, którego bytność tutaj jest zagrożeniem dla całego miasta. Milczenie. Właśnie niesiesz mu coś, co skradłeś lub wyciągnąłeś za pomocą ługarstwa od magów ognia. Milczenie. Wiedz, że działam z ramienia samego króla. Czarni magowie, jak i jego pomazańcy, są mu wstrętni. A ja, jako reprezentant owego ramienia, pokażę ci, jak ciężkie potrafi być dla wrogów Benasu. Odepnij miecz i wyrzuć go. Tego gnata sobie zostaw, wyglądasz w nim jak obwieź. Natomiast sakwę rzuć w moim kierunku. Rzekł i machnął arbaletem. Sargior posłusznie wypełnił rozkaz, nie spuszczając oka, ze szpica wykierowanej w niego strzały. Napastnik chwycił wolną ręką lecącą w jego stronę sakwę. Wysypał jej zawartość na ziemię. Wypadła mapa, dwa kamienie teleportacyjne, kilka srebrnych kostek oraz łza, a woche. Łysy mężczyzna podniósł najpierw kamienie. Więc to tak, mruknął gniewnie. To tak znikałeś z karczmy, a ja gubiłem twój ślad. Teleportowałeś się w wieprzu. Muszę na ciebie uważać, gagatku, skoroś biegły w magii. Ręce na głowę, chyżo! Sargior posłusznie wykonał polecenie. Co to jest? Ciągnął beznamiętnie morderca, podnosząc flakonik z eliksirem. Dalej milczysz, psi synu, krzyknął nagle zniecierpliwiony zabójca i zamachnął się na sargiora. Ten zamknął oczy i zasłonił twarz rękoma. Oczekiwał solidnego kopniaka. Minęła jednak chwila, a cios nie nadszedł. Gdy powoli otworzył oczy, ujrzał jak zabójca celuje arbaletem zbliżającego się do nich czarnowłosego widźmina. Mandraks syknął, obyś pękł! Też rad jestem z naszego spotkania, drogi menhicie! odpowiedział bez cienia wrogości czarnowłosy. Widzę, że do skromnego wachlarza Twoich usług. Dopisałeś także zbójectwo. Nic nie rozumiesz, odparł ponuro zabójca nazwany Menchitem. Lepiej stąd odejdź. Niestety nie mogę, rozłożył ręce Wiedźmin. Tak się akurat złożyło, że jestem mu winien przysługę i widzę świetną sposobność, by spłacić dług, dodał pogodnie Mandraks wskazując na Sargiora. Działam z rozkazu króla, odparł mniej pogodnie Menhit. Nie wtrącaj się, bo nie ręczę za siebie, szczególnie, że cię nie lubię. Ja też za tobą nie przepadam, odparł Wiedźmin, ale to nie zmienia faktu, że twoja ofiara jest teraz pod moją protekcją. Chędosz się, wrzasnął Menhit, i niespodziewanie nacisnął spust arbaletu. Wiedźmin błyskawicznie dobył jednego z dwóch noszonych na plecach mieczy, jednocześnie odbijając strzały płazem. — Widzę, że nafaszerowałeś się tymi waszymi wiedźmińskimi eliksirami, — huknął zabójca. — Bez nich jesteście głównowarci. warci. — Gdybym zażył... – Eliksirum – odpowiedział spokojnie Mandraks. – Już dawno twoje flaki szpeciłyby tę piękną polanę. – Stawaj! – Stanę, ale muszę cię o coś spytać. Dlaczego bronisz człowieka, który najprawdopodobniej knuje coś, delikatnie mówiąc, złego? I to na wielką skalę. Dlaczego, jak się powszechnie mniema, twoja wyprana z uczuć natura wzdraga się przed zabiciem człowieka, na którego pada cień podejrzeń? Gdy go ocalisz, zostaniesz z kłopotem. Całkiem możliwe, że z wielkim kłopotem. Znasz odpowiedź na swoje pytanie. Odparł szorstko Wiedźmin. Ale odpowiem ci... I to bynajmniej nie ze względu na moje zamiłowanie do pogaduszek. Bronię go, ponieważ mój zawód polega na ochronie ludzi przed potworami. W moich oczach to właśnie ty jesteś potworem, który ci chcę w lesie chce zabić człowieka. To ty jesteś potworem, ponieważ zabijasz ludzi dla pieniędzy, a i zapewne dla przyjemności. Zabijasz rozumnie i z premedytacją. I zabijasz na potęgę. Więcej niż niejeden potwór, który czyni to nieraz z głodu lub w samoobronie, gdyż ludzie przejmują jego naturalną przestrzeń życiową. Rozumiesz? Rozumiem, zgodził się Menchit. Jednak z mojej perspektywy wygląda to nieco inaczej. Ty jesteś wiedźminem archaicznym, a ja nowoczesnym. Mój cech idzie z duchem czasu, dlatego wy wkrótce będziecie bezrobotni, a moja gildia będzie prosperować. Wąpierze, cieniostwory, Wipery, a nawet koboldy znikną z tego świata. Tak jak dajmy na to widłogony. A takie psie syny, wskazał na Sargiora palcem, będą zawsze. Bredzisz, Menhit. Stawaj. Menhit wykonał znany już Sargiorowi ruch. W jego dłoniach błysnęły dwa krótkie miecze. Wiedźmin w kilku skokach dobiegł do swego rywala, ale nie zaatakował. Uchylił się przed jednym mieczem, drugi zaś sparował z winną paradą. Sargior zerkał na walkę jedynie co jakiś czas. Jego uwagę przyciągała rana, która wciąż krwawiła. Czuł, że robi mu się zimno. Włożył sobie do ust patyk i mocno go zagryzł. Następnie odarł przód koszuli i podzielił na pasy. Po kilku głębokich wdechach chwycił wbitą strzałę i mocno pociągnął. Patyk w zębach złamał się na pół, a przedni ząb się ukruszył. Sargior jednak nie krzyknął, mimo że ból był silniejszy niż się spodziewał. Nigdy w życiu nie czuł większego bólu, nawet wtedy, gdy jeżdżąc na rowerze złamał rękę. Odrzucił zakrwawiony grot i wziął się do zakładania prowizorycznego opatrunku. Jego uszu wciąż dochodził szczęk wydawany przez uderzające żelazo o żelazo. Tymczasem walczący mężczyźni nacierali na siebie, krążąc po całej polanie, ryjąc ją ciężkimi buciorami i depcząc wszelką roślinność. Menhit, mimo że niewzmocniony mutacjami i aberracjami chromosowymi, dotrzymywał pola Wiedźminowi. Spokojna i skupiona twarz Mandraksa nie zdradzała żadnych uczuć, jednak był on pod wrażeniem fechtunku zabójcy. Styl walki i szybkość ciosów dowodziła jasno, że ścierali się dwaj profesjonaliści. Menhit kręcił się wokół własnej osi, tnąc mieczami niczym mikser. Wyginał się, dźgał i parował ciosy z niemal niezauważalną dla ludzkiego oka szybkością, ale widoczną dla oka Wiedźmina. Ten przyjmował każdy cios na swój miecz, samemu wypatrując luki w obronie przeciwnika. Po chwili walki, w bezpośrednim zwarciu, Zabójca odskoczył niespodziewanie i zakręcił nad głową młyńca. Miecz pokryty runami zaświecił się na niebiesko. Jego bliźniak, noszący na płazie arabskie napisy, zapalił się żywym ogniem. Menhit skierował w stronę Wiedźmina niebieski oręż. Ten wystrzelił w jego kierunku wiązkę energii, która przybrała kształt sopli lodu. Mandraks odskoczył lekko w bok, unikając pocisku. Niespodziewany atak magicznym orężem wybił go z rytmu. W tym samym momencie zabójca skierował w niego drugi miecz. Plunął on w czarnowłosego snopem ognia. Wiedźmin zdając sobie sprawę, że nie uniknie ataku, szybkim ruchem dłoni nakreślił w powietrzu skomplikowany znak. Z jego ręki... Wystrzeliła wiązka ognia, która spotkała się z płomieniem Menchita. W efekcie pomiędzy walczącymi powstała kula, która zawisła w powietrzu i po chwili eksplodowała, odrzucając obu przeciwników do tyłu. Sargior poczuł, jak owiewa go gorące powietrze. W miejscu wybuchu powstała wypalona dziura. Wiedźmin i członek gildii, morderców, wstali. Dyszeli ciężko i głośno. Po krótkiej chwili ponownie natarli na siebie. Sytuacja się powtórzyła: Menchit wił się, doskakiwał, dźgał i blokował. Czarnowłosy natomiast parował każde uderzenie, markował ataki, by z przeprowadzić szybki kontratak, który jednak nie dochodził celu. Następnie zabójca, kiedy poczuł przewagę Mandraksa, wycofał się do tyłu i po raz drugi zaczął kręcić mieczami nad głową. Menhit ustawił się w taki sposób, że sargier widział jego plecy, a jego sylwetka przesłaniała mu swego sojusznika. Wiedźmin zarejestrował ten fakt. Nauczony przed chwilą zdobytym doświadczeniem nie pozwolił przeciwnikowi na dokończenie rytuału. Ruchem dłoni nakreślił znak. Tym razem o wiele prostszy i przede wszystkim szybszy. W kierunku menchita została pchnięta jasno-niebieska kula energii, wielkości przeciętnego kobiecego tyłka. Zabójca zorientował się w fortelu i uniknął kontaktu z magicznym pociskiem, odchylając się na bok. Nie przerwał wymachiwania mieczami, które zadziałały podobnie jak za pierwszym razem. Sargior zrozumiał, co się stało. Kula energii leciała wprost na niego. Ból w biodrze nie pozwalał mu na jakikolwiek uskok bądź unik. Nie zastanawiając się wiele, sięgnął po posrebrzany goleń i zamachnął się nim. Niczym bejsbolista. Gnat, jak Sargier się domyślał, choć wcale nie był tego pewien. Posiadał właściwości antymagiczne i odbił energię z powrotem w stronę łysego mężczyzny. Ten, odwrócony tyłem i zajęty wymachiwaniem mieczami, nie zauważył niebezpieczeństwa. Zorientował się, kiedy było już za późno. Kula cisnęła nim w stronę Wiedźmina, niczym szmacianą lalką. Jedyne, co zostało do roboty Mandraksowi, to wystawienie miecza. Zabójca nadział się na oręż, aż po głownie. Ostrze weszło w ciało w okolicy mostka. Menhit obrzygał czarnowłosego krwią i w ostatnim odruchu życia zamachnął się na Wiedźmina, jednym ze swych mieczy. Mandrak schwycił go za ramię, uniemożliwiając tym sposobem zadanie ciosu i kopnął go potężnie. W prawy bark. Morderca odsunął się, ale końcówka wiedźmińskiego miecza wciąż tkwiła w jego ciele. By odzyskać go, mandraks musiał kopnąć raz jeszcze. Ciało opadło bezwładnie na ziemię. Czarnowłosy przyjrzał się trupowi. Jakby upewniając się, czy aby na pewno jest martwy, i w kilku susach doskoczył do Sargiora. – O w ciurności! – zaklął. – Paskudna rana! – złożył ręce do znaku i wycelował w głowę rannego. Ból znikł. Niecałkowicie, ale w znacznym stopniu zelżał Masz szczęście, Mosterdzieju, że strzała miała prosty grot Inaczej wyszarupałbyś sobie pół garści mięsa Rzekł Mandraks, oglądając wyciągniętą przez Sargiora strzałę Wiedźmin obandażował ranę, obejrzał ją i dotknął I poklepał Sargiora po policzku Aorta nietknięta. Będziesz żył, ale długo nie będziesz mógł biegać.